Od roku 1934 władzę na Litwie sprawuje niepodzielnie prezydent Antanas Smetona. Rząd jego opiera się w głównej mierze na wojsku i na policji, poza tym na Związku Szaulisów i na Związku Wyzwolenia Wilna, jako organizacji politycznej łączącej różne, nawet przeciwne sobie, stronnictwa Litwy. Samostronnictwo rządzące, Tautininków składa się w głównej mierze z urzędników państwowych, szaulisów, oficerów i podoficerów, pewnej części inteligencji z wolnych zawodów i ze świata naukowego oraz nielicznych przedstawicieli kleru katolickiego. Autor tej części dosy Litwa, zapewne oficer naszego sztabu głównego, podkreślił w końcowych opiniach o położeniu wewnątrz Litwy, że opoką istniejącego ustroju jest wojsko i policja, która również znajduje się w rękach wojska. Opozycje stanowią na Litwie następujące stronnictwa polityczne, chrześcijańska demokracja, ludowcy i socjaldemokraci. Ci ostatni są bardzo słabi i nieliczni. Wobec zawieszenia praw i prac litewskiego parlamentu i pełnej kontroli rządu litewskiego nad działalnością stronnictw opozycyjnych, przede wszystkim nad prasą, Akcja opozycji jest bardzo nieznaczna. Komuniści są na Litwie, podobnie jak w Polsce, stronnictwem nielegalnym. Nie jest to liczne stronnictwo i działa z podziemia. Politycznie obraz stosunków wewnętrznych Litwy niewiele więc różnił się od analogicznego obrazu w Polsce w roku 1938. Najwięcej materiałów dosie Litwa w sztabie głównym dotyczyło, rzecz prosta, wojska litewskiego. Czytałem to z ogromnym zainteresowaniem. Opinia była bardzo surowa, może trochę krzywdząca dla Litwinów i, jak się później naocznie przekonałem, najzupełniej niesłuszna. Obok wojska istnieje silna organizacja paramilitarna o dużym znaczeniu politycznym pod nazwą Związku Szaulisów. Szaulis Strzelec Organizacja Szaulisów pokrywa swą siecią całą Litwę i zorganizowana jest w jednostki terytorialne według powiatów względnie większych osiedli. Liczba członków Związku Szaulisów ma wynosić 25 tysięcy ludzi. Przeciętnie każdy powiat posiada dwa, trzy bataliony tej terytorialnej piechoty oraz niewielki oddział kawalerii. Wszyscy członkowie Związku Szaulisów mają prawo przechowywania w swych domach broni i rynsztunku. Stanowią oni, dzięki temu, część ludności Litwy uzbrojoną na równi z wojskiem i policją. Szaulisi mają także prawo stałego noszenia munduru, podobnego do mundurów Wojska Litewskiego. Związek Szaulisów i jego oddziały podlegają ministrowi spraw wojskowych Litwy. Dowództwo na wszystkich szczeblach sprawują oficerowie służby czynnej lub rezerwy, jednak ci ostatni jedynie na niższych szczeblach. Charakterystyk wyższych oficerów litewskich w dosie Litwa nie znalazłem. Jedynie dla paru generałów litewskich były niedokładnie zestawione krótkie dane personalne, a więc generał, do niedawna pułkownik Stasys Rashtikis ma lat 42, urodzony w 1896. Pochodzi z wojska rosyjskiego, ukończył oficerską szkołę piechoty w Tyflisie w roku 1917, a w roku 1932 wyższą szkołę wojenną w Berlinie. Obecnie od 1934 jest na Litwie naczelnym wodzem sił zbrojnych. Opinia o nim powściągliwy, dużo pracuje nad sobą, chce porozumienia z Polską, zmysł praktyczny. Generał Czernius, 40 lat, urodzony w 1898, ukończył w roku 1932 w Paryżu l'école supérieure de la guerre i jest obecnie szefem sztabu naczelnego wodza, opinia, inteligentny teoretyk. Co do innych generałów i pułkowników, zresztą nielicznych, to zastałem przeważnie całkowite puste kartki, kartoteki, m.in. dowódcą kawalerii na Litwie jest generał Talat Kiełpsza, jak widać Tatar z Litwy. Dużo nazwisk w wojsku litewskim ma brzmienie polskie, ale zniekształcone litwinizacją. Stan wojska litewskiego wynosi w roku 1938 marzec, 2000 oficerów, 22000 podoficerów i szeregowych, a łącznie ze Związkiem Szaulisów około 50 tysięcy. 8 kwietnia. Odroczenie mego wyjazdu do Kowna pozwoliło mi na załatwienie spraw związanych z przekazaniem moich dotychczasowych funkcji w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Sprawy operacyjne inspektoratu armii generała Berbeckiego, w którym byłem pierwszym oficerem sztabu, obejmuje generał brygady Antoni Schilling jako przyszły dowódca w razie wojny z Niemcami Armii Śląsk. Przekazywałem całość dokumentów operacyjnych odcinka oficerowi sztabu generała Schillinga, pułkownikowi dyplomowanemu Stanisławowi Wilochowi. Oddając pułkownikowi Wilochowi gotowy plan obrony odcinka śląskiego w ramach Armii Śląsk, późniejsza w 1939 roku Armia Kraków, prawie już całkowicie ufortyfikowanego obiektami stałymi, razem z planem początkowego ugrupowania armii, zwróciłem jego uwagę na zagadnienia południowego skrzydła odcinka śląskiego na obszary Pszczyna, Cieszyn i na obszar na południe od Krakowa, na dojścia do Słowacji. Powiedziałem mu, że Anschluss Austrii z Niemcami wydaje się wskazywać na bliskie zagrożenie Czechosłowacji przez Niemcy. Gdyby Niemcy mieli zająć Słowację, to cały nasz plan obronny Śląska wymagałby gruntownego, zasadniczego przerobienia i poważnych poprawek, ponieważ nasze południowe skrzydło byłoby odsłonięte całkowicie i groziłaby ewentualność uderzenia niemieckiego na tyły Śląska i na Kraków, a nawet Całkowitego oskrzydlenia Armii Śląsk. Po południu odbyłem dalszą rozmowę z szefem oddziału drugiego Sztabu Głównego, pułkownikiem Pełczyńskim, zapowiedzianą na konferencji z dnia 28 marca bieżącego roku. W rozmowie tej pułkownik Pełczyński, doskonale przygotowany do poruszonego tematu, podał mi ocenę politycznego położenia Polski jako ogólną orientację do moich zadań na Litwie. Cytuję poniżej to, co usłyszałem od pułkownika Pełczyńskiego, na razie bez komentarzy. Jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń światowej miary, już zapoczątkowanych w Europie przez Niemców. Zadanie Polski na najbliższy okres polega na zorganizowaniu bloku narodów położonych między Niemcami a Rosją. Blok ten złączony byłby wspólną potrzebą utrzymania niezawisłości poszczególnych jego członków – w skład bloku powinny wejść następujące narody – Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Polska, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria. Włochy też wyrażają skłonność wejścia do tego bloku, gdyby nastąpiło ich zagrożenie przez Niemcy. Dla Polski otwierają się wielkie możliwości odegrania kierowniczej roli w tym zespole narodów. Celem zasadniczym bloku byłoby przeciwstawienie się w równym stopniu ewentualnej agresji ze strony Niemiec lub Rosji. Zespół tych 120 milionów ludności środkowo-wschodniej Europy, trzeciej Europy według Beka, byłby dostatecznie silny, by mógł sam się obronić przed agresją z zachodu Niemcy lub ze wschodu Rosja. Trzecia Europa oddzielałaby całkowicie Niemcy od Rosji. Wszystkie państwa należące do bloku związane byłyby wzajemnie sojuszami obronnymi. W wypadku wojny z Niemcami, Litwa, Polska, Węgry, Jugosławia i ewentualnie Włochy stanowiłyby front bojowy, a Łotwa, Estonia, Rumunia i Szwecja z Finlandią byłyby tyłami. W razie wojny z Rosją front walczący utworzony zostałby przez Finlandię, Estonię, Łotwę, Polskę i Rumunię, pozostałe państwa bloku stanowiłyby bazy tyłowe dla tego frontu. W tym miejscu przerwałem zapytaniem, jaka byłaby sytuacja państw w bloku, o jakim on właśnie mówi, gdyby nastąpił konflikt między Niemcami a Francją i Wielką Brytanią, do których przyłączyłaby się Rosja jako aliant mocarstw zachodnich. Odpowiedź pułkownika była pełna i natychmiastowa, bez żadnej chwili namysłu. Byłaby to wielka okazja dla Polski. Bilibyśmy wówczas obu przeciwników, i Niemców, i Rosjan. Więcej pytań już nie zadawałem, bo nie warto było, skoro on tak ocenia położenie, chociaż obawiałem się, że nie zrozumiał mego pytania. Postanowiłem więc, że wolę być pilnym słuchaczem tego ekspozy o polityce zagranicznej Polski, mając uzasadnione podejrzenie, że pochodzi ono z naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych od samego Beka. Na przykład aż narzucało się pytanie, a co jest z udziałem Czechosłowacji w tym bloku narodów? Zastanowiło mnie poważnie i niepokojąco, że wymieniając poszczególnych członków mającego powstać bloku trzeciej Europy, pułkownik Pełczyński pominął Czechosłowację. Pułkownik Pełczyński mówił w dalszym ciągu. Najbardziej przyjaznym dla Polski krajem w Nadbałtyce jest Estonia. Jest ona prawdziwie i szczerze związana z Polską. Możemy więc w pełni ufać estończykom. Łotwa pozostaje w bliskiej przyjaźni z Litwą, są to kraje siostrzane o podobnym języku i pochodzeniu. Polityka Łotwy względem Polski jest w zasadzie poprawna, ale z rezerwą. Łotysze podejrzewają Polskę, że aspiruje ona do powiatu i łuksztańskiego. W swoim nastawieniu Łotwa jest bardziej antyniemiecka, aniżeli antyrosyjska. Co do polityki Litwy to można powiedzieć, że poszukuje ona za wszelką cenę gwaranta dla swojej niezawisłości państwowej. To samo można powiedzieć również o Estonii i Łotwie. Z Niemcami Litwa ma sporną sprawę o Kuajpede, Memel, zajętą przez Litwę w roku 1923, a stosunki niemiecko-litewskie pogorszyły się znacznie od chwili objęcia władzy w Rzeszy Niemieckiej przez kanclerza Hitlera. Obecnymi gwarantami niezawisłości Litwy i jej opiekunami są Rosja i Francja jako członkowie Ligi Narodów. Gwarancje te są jednak bardzo wątpliwej wartości, ponieważ Francja jest daleko, a Rosja jest za słaba. Jedynie Polska mogłaby być gwarantką niepodległości Litwy i obronić ją w przypadku konfliktu europejskiego. Rozmowa z pułkownikiem Pełczyńskim była ostatnią z serii konferencji przygotowujących mój wyjazd do Kowna a opisałem powyżej tylko te, które uważałem za ważniejsze i bardziej charakterystyczne. Gdy zestawiam wszystko to, co usłyszałem i z czym miałem, jako z instrukcjami, jechać do Kowna, zadawałem sobie pytanie, na czym, na jakich podstawach opiera się w istocie rzeczy nasza polityka zagraniczna. Wrażenia moja z rozmów z marszałkiem Śmigłym Rydzem, ministrem Beckiem, generałem Stachiewiczem, dyrektorem Kobelańskim i pułkownikiem Pełczyńskim, mogą być sprowadzone do następujących punktów. Pierwszy. Nasze kierownictwo polityczne i wojskowe liczy się z poważnymi wydarzeniami w Europie, które wywołane będą przez Niemcy, a zarazem nie sądzi, aby Niemcy wystąpiły zbrojnie przeciwko Polsce. Przypuszczenie to jest oparte prawdopodobnie na przewidywaniach, że po dokonanej aneksji Austrii Niemcy skierują się przeciw Czechosłowacji i w ten sposób zaangażują się na Czas dłuższy w urządzaniu i w opanowywaniu nowej sytuacji w obu tych krajach. W poczuciu bezpieczeństwa od strony Niemiec poważną rolę odgrywa, szczególnie w oczach MZ dobra wiara w zapewnienia rządu niemieckiego Hitlera o pokojowych, przyjaznych zamiarach Niemiec względem Polski oraz popieranie, jak twierdził pan Kobelański, naszej polityki przez Niemcy. Drugi. Rosja oceniana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a zwłaszcza przez Sztab Główny, jako słaba, militarnie, niezdolna do zbrojnego wystąpienia na zewnątrz. Ustosunkowanie się do Rosji jest co najmniej bardzo podejrzliwe i nieufne. Trzeci. Stosunki nasze z Francją, naszym bądź co bądź aliantem, a w szczególności z Czechosłowacją, są po prostu złe a przynajmniej mocno naciągnięte. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy są bliskie stosunki obu tych państw z Rosją i zawarte w roku 1935, wbrew negatywnemu stanowisku Polski, układy o wzajemnej pomocy z Rosją. Czwarty blok państw między Niemcami a Rosją, trzecia Europa, koncepcja ministra Becka, ma pod kierownictwem Polski utworzyć strefę zbrojnej neutralności pomiędzy Niemcami a Rosją. Ma to być sojusz obronny mniejszych narodów środkowo-wschodniej Europy, zwrócony frontem w obie strony. Jak dotychczas jednakże, jest to jedynie najzupełniej luźny projekt Beka lansowany przez sztab główny – pelczyński. Ponadto mała Ententa – Czechosłowacja, Jugosławia i Rumunia – Znajduje się od dawna w stanie silnej anemii i w niemocy, a w razie zajęcia Czechosłowacji przez Niemcy zakończy swój żywot ostatecznie. To jest na południu od Polski na jednym skrzydle zamierzonego bloku. ontanta Bałtycka na północnym skrzydle cierpi chronicznie na brak siły, a więc i znaczenia. Cóż więc pozostaje realnego z bloku państw? Z tak zwanej trzeciej Europy, chyba sama Polska, rachuby bowiem na Włochy, Szwecję, Finlandię i Węgry są bardzo zawodne, czego nie ukrywał nawet pułkownik Pełczyński, a Czechosłowacja, jak wywnioskowałem z jego słów, jest już poświęcona na ofiarę dla Niemiec. Piąty. Siły własne Polski, przede wszystkim siły zbrojne, są oceniane przez nasze kierownictwo polityczne i wojskowe bardzo wysoko. Tak dalece, że w rozważaniach ewentualnego konfliktu zbrojnego pomiędzy blokiem państw a Niemcami lub Rosją nie wspomina się o konieczności pomocy ani z zachodu, ani ze strony Rosji w wypadku agresji niemieckiej. Rozwiązanie powyższej łamigłówki, bo inaczej nie mogę tego nazwać, może być tylko jedno. Nasze kierownictwo polityczne, ściśle minister Beck, musi posiadać pewność w formie konkretnych, specjalnych gwarancji co do naszego bezpieczeństwa od jednego z naszych sąsiadów. Konflikt zbrojny z Rosją nie wchodzi obecnie w rachubę. Prawdopodobny jest, wbrew poglądom MSZ, jedynie konflikt z Niemcami w wypadku ich agresji na Polskę. Wydaje mi się wręcz nieprawdopodobne, abyśmy w razie wojny z Niemcami nawet w zespole bloku trzeciej Europy mogli liczyć wyłącznie tylko na swoje własne siły zbrojne plus przemysł wojenny, surowce i obszar przestrzenny, nie zapewniając sobie solidnej pomocy ze strony Rosji i ze strony mocarstw zachodnich. Gwarancje naszego bezpieczeństwa od Niemiec powinny być solidarne ze strony Rosji i zachodnich mocarstw Francji w pierwszym rzędzie. Nie rozumiem zupełnie, co ma oznaczać nasz stosunek obecny do Czechosłowacji i wyraźny zamiar poświęcenia jej Niemcom. 12 kwietnia Przed chwilą miałem telefon od pułkownika Adama Mniszka, który zakomunikował mi, że Litwini zgodzili się dać mi aż w Kownię. Wiadomość tę przywiózł minister Harwat, który dziś wieczorem przyleciał z Kowna do Warszawy. Zapewne jutro będę miał z nim rozmowę i być może jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy pojadę do Kowna. 13 kwietnia Po południu o godzinie 17 miałem pierwsze spotkanie z moim nowym przełożonym, posłem Franciszkiem Harwatem. Niezmiernie ciekaw byłem poznać go po tylu wzmiankach o nim od wszystkich, którzy mnie wyprawiali do Kowna. Pana Harwata nie znałem dotychczas, a nawet nigdy o nim nie słyszałem. Byłem u niego w hotelu europejskim na dłuższej rozmowie. Uważając, że należy do składu jego poselstwa w Kownie, wystąpiłem w służbowym stroju z pełnymi orderami, chociaż miałem polecenie, aby mu się nie meldować. Pierwsze wrażenie z rozmowy z panem Harwatem były dość pozytywne. Zdaje się, że będę mógł z nim współpracować, chociaż pamiętam zbyt dobrze i żywe ostrzeżenie ministra Beka, generała Stachiewicza i pułkownika Pełczyńskiego, żebym się miał na baczności i że praca moja z nim będzie raczej uciążliwa. Poseł Harwat jest właściwie moim zwierzchnikiem, zwłaszcza pod względem politycznym. Robi on wrażenie doświadczonego i wypróbowanego urzędnika dyplomatycznego, starego wygi, co z niejednego pieca chleb jadał, ale w żadnym wypadku nie posła pełnomocnego na Litwę. Wygląda na pięćdziesiąt z górą lat, jest bardzo otyły, niskiego wzrostu, z poważnym brzuszkiem, w rogowych okularach na okrągłej, rumianej twarzy, bez żadnego zarostu, duża głowa, prawie całkowicie łysa. Bardzo ruchliwy, robi wrażenie dużej, nieprzeciętnej energii. Poza tym pan Harwat dużo mówi dość piskliwym głosem, jest bardzo pewny siebie, ambitny i nawet zarozumiały, bo powiedział na wstępie Kowno to jest duże wyróżnienie, a więc uważa siebie za wzór dyplomaty. Mówi bardzo ostrożnie, nie wypowiada własnego zdania, woli poprzestać na nic nieznaczących ogólnikach. Uprzedzająco uprzejmy wobec mnie, ale naturalnej swobody w traktowaniu ludzi nie posiada. Lubi traktować z góry swój personel, jak się wyrażał o wszystkich członkach poselstwa. W ciągu godziny mówił przeważnie o trudnościach finansowych życia w Kownie i podkreślił silnie, że musimy pracować paralelnie. O Litwie niewiele pan Harwat miał mi do powiedzenia – Warta zanotowania była jego opinia, że istnieje fanatyczna niechęć, prawie że nienawiść młodzieży litewskiej do Polski, natomiast przychylna życzliwość ze strony starszego pokolenia Litwinów. Ponadto pan Harwat widzi trudności w dniu 12 maja bieżącego roku, kiedy ma być podpisana konstytucja litewska, w której Wilno figuruje jako stolica Litwy. Franciszek Harwat. Pochodzi z Małopolski Wschodniej i był z pewnością austriackim radcą, bo świadczy o tym jego akcent, sposób mówienia i forma zachowania się wobec swych podwładnych. Nie zna on zupełnie historii Wielkiego Księstwa Litewskiego ani tamtejszych stosunków i nie rozumie sprawy Nowej Litwy. Może dlatego właśnie wybrał go minister Beck jako człowieka zupełnie niewciągniętego w krąg spraw litewskich, a od prawie 20 lat posła polskiego w Helsinkach w Tallinie, a ostatnio w Rydze, na naszego pierwszego posła w państwie litewskim. Osobiście wolałbym kogoś innego, na przykład człowieka z imieniem nawet niezawodowego dyplomaty o poglądach liberalnych z Wilna albo z ziem byłego wielkiego księstwa litewskiego. Ustaliliśmy w ciągu naszej rozmowy, że przyjadę do Kowna drogą przez Suwałki Mariampol w piątek dnia 22 kwietnia. — Sprawa mojego akredytowania u Litwinów według słów pana Harwata jest już pomyślnie załatwiona, oczywiście przez niego. Przy pożegnaniu pomny na przestrogi pułkownika Pałczyńskiego i poniekąd generała Stachiewicza, że pan Harwat jest niesłychanie wrażliwy na punkcie swojej władzy nad atasze wojskowym, powiedziałem, panie ministrze, jestem żołnierzem starym i lojalnym. Ostatnie słowo wypowiedziałem z bardzo mocnym naciskiem. 20 kwietnia Dziś ostatecznie zapadła decyzja o moim wyjeździe do Kowna w piątek 22 kwietnia bieżącego roku raniutko. Wizy litewskie na paszportach i tak dalej już są załatwione. Dziś byłem w MSZ u bardzo miłego radcy Bogdana Kościołkowskiego, referenta spraw litewskich, mówiącego wcale biegle po litewsku i pochodzącego też ze Żmudzi. Poinformował mnie, że sprawy z Litwą postępują dobrze, że całe nastawienie antypolskie było i jest sztucznie stworzone przez rząd litewski. Kościołkowski jest zdecydowanym optymistą, zwłaszcza w sprawach litewskich. Oraz, co było dla mnie rzeczą najważniejszą, że w najbliższym czasie rozpoczynają się rokowania o rozszerzenie kontaktów między obu państwami. Komunikacja wszelkiego rodzaju z Warszawą, poczta, telefon, telegraf w Kownie i tranzyt. Niemen do Kłajpedy. Sprawy te podsunęli nam sami Litwini. Nie były one wysuwane z naszej strony, według słów Kościołkowskiego. Pożegnałem się z moim generałem i z oficerami sztabu i inspektoratu. Generał Berbecki i jego małżonka urządzili tę uroczystość u siebie w domu w Alejach Ujazdowskich. Byliśmy wszyscy w komplecie, a ja byłem z żoną. Przy kieliszku dobrego wina generał Berbecki wręczył mi z przemówieniem wspaniały srebrny pozłacany Ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, patronką Litwy i z napisem Kochanemu koledze, pułkownikowi dyplomowanemu Leonowi Mitkiewiczowi Żółtek na pamiątkę rycerskiej współpracy oraz z podpisami wyrytymi w srebrze generała, podpułkowników dyplomowanych Włodzimierza Gierowskiego i Bolesława Pyszory oraz kapitana Jana — Była to prawdziwie miła dla mnie niespodzianka, bo nie oczekiwałem ani pożegnania, ani tym bardziej upominków. Odpowiedzi na słowa generała coś tam wyjąkałem, jako że tego rodzaju przemówienia nie są moją specjalnością. Czułem się wzruszony, bo jednakże... Przywiązywałem się do starego generała, który z powodzeniem mógłby być moim ojcem i chociaż stale miałem się na baczności przy nim z powodu wybuchowego temperamentu i cholerycznej jego natury ze wszystkimi dodatkami, to zawsze ceniłem w nim starą szkołę wojskową, ścisłe przestrzeganie dystansów, hierarchii stopni oficerskich i przede wszystkim wielką znajomość żołnierza szeregowca, jego potrzeb, jego trosk na co dzień i od święta. Ale co mnie szczególnie uderzyło w generale Berbeckim, to jego ślepa, bezgraniczna wiara w te ideały, które nam pozostawił marszałek Piłsudski. Generał Berbecki do ostatnich moich dni w jego inspektoracie codziennie zwykł był mówić o zmarłym marszałku tak, jak gdyby miał on na zajutrz do nas zawitać. Nastroje społeczeństwa polskiego względem Litwy Nastroje w Polsce, wśród społeczeństwa polskiego, wobec Nowej Litwy w roku 1938 były ogólnie bardziej wyraźne i jasne, aniżeli atmosfera panująca w latach 1917-1922. Przede wszystkim społeczeństwo polskie nauczyło się uznawać niepodległą Litwę, nauczyło się zasadniczo odróżniać dawne Wielkie Księstwo Litewskie od właściwej etnicznej Litwy i stąd przychylnie spozierało na Nową Litwę. Jedyną sprawą, która niestety zatruwała ten przychylny na ogół stosunek była kwestia Wilna. Wilno powszechnie w całej Polsce uznawane było za miasto polskie z ludnością w ogromnej większości polską i stąd o oddaniu go Litwie nie mogło być mowy chyba za cenę federacji z obopólnymi prawami Litwinów i Polaków. Trzeba jednak przyznać, że na tle kwestii wileńskiej narosły od roku 1920 duże, po prostu nieznośne trudności, zarówno ze strony litewskiej, jak i polskiej. Pod tym względem niechęć do Litwinów wzmagała się w miarę zbliżania się do Wilna. W samym Wilnie stosunek Polaków do domagań się Litwinów był absolutnie bezkompromisowy. Mówiono tam, Wilno jest polskie zamieszkane przez samych Polaków, nie licząc Żydów, a Litwinów jest mały odsetek. Jednak nastroje te, co do Wilna, były różne, zależnie od tego, kto z jakiej dzielnicy Polski pochodził, na przykład w Małopolsce, w Poznańskim i na Pomorzu, a nawet w Kongresówce. Stosunek społeczeństwa polskiego do sprawy Litwy, a specjalnie do sprawy Wilna, był prawie obojętny. Najsilniej reagowała ludność Polska dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, będących w granicach Nowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przeważał tam pogląd, zresztą we własnym interesie, że Nowa Litwa powinna zawrzeć Unię z Nową Polską, a wtedy otrzyma Wilno jako swoją stolicę. Nie brakowało też i innych poglądów na sprawę Litwy wśród społeczeństwa polskiego. Najbardziej jaskrawym z nich było stanowisko zajęte przez Obóz Wielkiej Polski Stronnictwo Narodowe, stwierdzające, że Litwa powinna zostać wcielona w całości do Polski natychmiast już po roku 1938. Odpowiadało to poglądom Stronnictwa Narodowego, Dmowski, z 1919 roku, kiedy wysuwało ono tezę, że Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie, na mocy ustawy sejmowej z 1791 roku należy nierozerwalnie do Rzeczypospolitej i na tej podstawie należy Litwę włączyć do Polski, pozostawiając jej prawa językowe i ogólnokulturalne. Zupełnie odmienne stanowisko zajmowali polscy socjaliści i Stronnictwo Ludowe – a mianowicie stanowisko uszanowania prawa narodu litewskiego do własnego państwa. Dla nich Litwa była niepodległym państwem i chociaż w głębi duszy pragnęli oni gorąco, aby nastąpiła Unia czy Federacja Litwy z Polską, sprawę tę pozostawili do decyzji Litwie. Miarodajny w sprawie Litwy był pogląd obecnego rządu polskiego, który w marcu 1938 roku uznawał bezwarunkowo nową Litwę jako państwo niepodległe, Lecz bez Wilna. Pierwsze moje kroki na Litwie. Podróż z Warszawy do Kowna. Po całodziennej podróży samochodem z Warszawy dopiero późnym wieczorem dotarliśmy jedziemy razem z moją żoną do Kowna, po litewsku Kaunas. Z Warszawy wyjechałem o godzinie 8, 22 kwietnia. Wybrałem drogę przez Ostrów Mazowiecki, Łomże, Augustów i Suwałki, a dalej, już na terytorium Litwy, przez Kalwarię, Mariampol do Kowna. Pogoda w tym dniu była doskonała, świeciło słońce, było dość ciepło i szosy w Polsce już obeschły po szarugach marcowych.